tej drugiej w soboty i w niedzielę natomiast są otwarte od 8 do 21. Szczegóły dotyczące rezerwacji są dostępne na stronie posirpoznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 17.57. Radio Afera Rokowoli Alternatywnie. Mamy 17.00. Studencki Patrol pierwsza godzina studenckiego patrolu już za nami. E no i my nie zwalniamy tempa, tylko nie mogę się doczekać, by przedstawić Wam kolejne informacje z akademickiego Półświadka, A za niecałe 10 minut, bo o 17.10 zapytam panią Karinę Muchę, psycholożkę z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, o to jaka jest kondycja generacji Z, która wyłania się z opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Diagnozy Młodzieży 2026, a o 17.30 ulubiona audycja wszystkich hipochondryków, czyli osłuchani, no i oczywiście przypomnę też o konkursie, który dla Was mamy, dlatego zostańcie z nami. Wracam z obiecanym konkursem Ale wracam też z informacją O tym, kto nas dzisiaj realizuje Bo jest to Aleksander Znaniecki A przy mikrofonie Paulina Bernard No bo my się nie, nie Przypomnieliśmy przed chwilą No ale dobrze, skoro to już mamy załatwione To przejdźmy do tego konkursu Dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną Na koncert Men in the Box Razem z Juanem Carlosem Cano W piątek 10 kwietnia W klubie Dwa Progi A żeby wygrać wystarczy, że wyślecie do nas SMS o treści afera, wasze imię i nazwisko Oraz odpowiecie nam na pytanie konkursowe A dzisiaj pytamy was o to Jak dbacie o swoje zdrowie SMSy wysyłajcie na 7148 Koszt to złoty 23 Autopromocja Subiektywne podsumowanie tygodnia W świecie piłki nożnej Pod słonecznej Katalonii Po zimne noce w Stołk w każdą środę po osiemnastej. Japonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22.00 w Radio Afera. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. facebookcom radioafera. Autopromocja Radio Afera Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej 17.10 na zegarze, czyli czas na zapowiadaną przeze mnie już wcześniej rozmowę i niedawno z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się raport Polskiej Młodzieży 2026, który opisuje problemy, wyzwania oraz też te mocne strony Generacji Z i ze mną jest już na linii e, pani Karina Mucha z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach, która opowie nam o tej naszej polskiej młodzieży, a w sumie to o nas, bo ja również zalicza, zaliczam się do generacji Z trochę więcej. E, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że się słyszymy, Pani Karino. I na początku może ja zapytam, jaki obraz młodzieży wyłania się z tego raportu? Z tego raportu, który ma ponad 400 stron, wyłania się obraz młodzieży, która jest bardzo wrażliwa. Bardzo potrzebująca właśnie też wsparcia psychicznego, ale też takich właśnie jakichś mocnych fundamentów do tego, aby budować swoją przyszłość, ale też młodzież bardzo kreatywna, otwarta, więc to jest taki obraz niezwykle ciekawy, który ma rzeczywiście bardzo wiele aspektów. Myślę, że taką najważniejszą częścią, ponieważ tam dokładnie w tym raporcie analizowane, zostały różne obszary, takie jak rodzina, środowisko wychowawcze, ale też tożsamość i relacje, więc wszystko jest takie właśnie, nie, nie mogłabym powiedzieć, że albo po jednej, albo po drugiej stronie, bo z jednej strony dla pokolenia z rodzina to jest przestrzeń wsparcia, ale też, jak jest to nazwane, to jest źródło startowej presji, bo z jednej strony rodzina dostarcza na przykład bardzo wiele um, takich, takiej energii do tego, żeby właśnie różne rzeczy w życiu robić, a z drugiej strony czasami e, stwarza nadmierną presję. Więc na przykład jest taka liczba jak 60%, która mówi o tym, że tyle właśnie nastolatków żyje w stanie chronicznego stresu i zmęczenia. Ale z drugiej strony, to tak bardzo właśnie krótko, mamy też taki bardzo ważny dział audytu młodzieży i właśnie całego pokolenia Z, tożsamość i relacje. Ale ona też jest bardzo blisko zdrowia i kapitału psychologicznego. I tutaj mamy z drugiej strony bardzo wysoki potencjał sprawczości, czyli tego, że naprawdę bardzo wiele, bo ponad tam 60% nastolatków ma poczucie silnej sprawczości. A więc z tego, że można działać, można robić coś ciekawego i że rzeczywiście mają na coś wpływ, ale z drugiej strony mamy taką liczbę jak 38%, bo tyle akurat procent, oczywiście według badań, według tego raportu, nastolatków, nastolatków młodych dorosłych doświadcza samotności. Więc za każdym razem to jest takie, nazwałabym to balansowanie na linię, ale też nazwałabym to pewnego rodzaju wagą, gdzie... Czasami jedna czy druga strona za bardzo się przechyla. Na pewno jest to pokolenie właśnie, które chce być sprawcze, które chce bardzo mocno iść do przodu, ale gdzieś tam ciąży bardzo duże poczucie samotności, bardzo duże właśnie poczucie trochę takiej niepewności i to samo, co może być źródłem i zasobem, na przykład właśnie rodzina, ale też na przykład środowisko cyfrowe, a nawet edukacja, to z drugiej strony jest to również taki czynnik, który może przynosić dużo um, rzeczy, które okazują się nadmiernym stresem, czy nadmierną przestrzenią kontroli. Czyli jesteśmy tacy dosyć zróżnicowani, ale mhm. m, tak się zastanawiam, m, skąd wynika ta presja i, i może często to osamotnienie. Czy to wynika po prostu z tego świata, w którym my żyjemy, który galopuje coraz szybciej? Myślę, że po części tak, a z drugiej strony myślę, że też te czasy, które nastały, trochę nikt nie był na nie aż tak przygotowany, bo w tym momencie możemy powiedzieć i rzeczywiście jest to też tak bardzo dokładnie opisany aspekt właśnie w tym raporcie, a mianowicie samotność, poczucie samotności. I to poczucie samotności dotyka rzeczywiście bardzo wielu nastolatków i młodych dorosłych i ono niesamowicie mocno wynika właśnie z takiego z takiej perspektywy tego, że jednak mam za dużo wyboru. Mam tyle możliwości, że zaczyna mnie to przygniatać. Więc myślę sobie, że żadne pokolenie wcześniej nie mierzyło się taką ilością możliwości, potencjału czy wszelkiego rodzaju dań, które są na stole, ale ja teraz w końcu muszę wybrać. I to właśnie ten wybór, ta umiejętność też tracenia i te poradzenia sobie z tym i jakby zmierzania się z oceną, czy to był dobry wybór, czy to był zły wybór, jest rzeczywiście bardzo trudna. Nie wszyscy sobie z nią radzą, więc są tacy, którzy sobie z tym świetnie poradzą, ale są też tacy, którzy rzeczywiście nie będą zadowoleni z tych swoich y, wyborów czyli ten zbyt duży wybór wcale nie jest dobry, jak się okazuje. A też właśnie zastanawiałam się, bo czytając gdzieś różne artykuły na ten temat w internecie, można spotkać się z opinią, że ta właśnie to my, generacja Z, jesteśmy w największym kryzysie od dekad. No i tak sobie pomyślałam, bo rzeczywiście uważam, że ten raport bardzo dobrze opisuje te problemy, z którymi mierzą się teraz młodzi ludzie, bo gdzieś tam znam to z autopsji, czy z rozmowy ze znajomymi to zastanawiam się, na ile te problemy są takie um, stricte o nas, czy są to problemy, z którymi mierzy się każdy, kto wchodzi w dorosłość. No bo jednak gdzieś to poczucie niepewności dotyczących swoich wyborów, no to myślę, że nasi rodzice też mogli mieć. Więc co tak bardzo odróżnia tą generację Z na tyle, by powiedzieć, że jest ona w, w swego rodzaju kryzysie? To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie, bo rzeczywiście każde pokolenie mieli się kryzysami, szczególnie w tym okresie dorastania, wczesnej dorosłości. Natomiast myślę, że w tym raporcie też jest to niesamowicie dobrze pokazane, że zdrowie i kapitał psychologiczny, to tam w 2020 roku, jak głoszą badania, nastąpił taki bardzo duży systemowy regres właśnie dobrostanu psychicznego. I to polegało przede wszystkim na tym, że w badaniach wychodziła bardzo niska samoocena nastolatków. W momencie, kiedy oni muszą się odseparować od swoich na przykład rodziców i też właśnie bardzo mocno zindywidualizować. Czyli to są dwa bardzo ważne procesy. Mam grupę rówieśniczą, która jest moim teraz ważniejszym punktem odniesienia przez pewien czas, a z drugiej strony mam bardzo małą taką siłę do tego, aby to w ogóle uczynić. Dlatego, że bardzo wiele osób doświadcza poczucia smutku, pustki i właśnie też doświadcza tej niskiej samooceny. Mm. Więc uważam, że dzisiejsze czasy są trudniejsze i być może bardzo wiele osób się ze mną nie zgodzi. Natomiast te badania jasno pokazują, że to jest pokolenie, które mierzyło się na przykład z całą też cyfryzacją i było też pierwszym pokoleniem, w które wchodziło tak naprawdę dwa światy, które jakoś się musiały uspójnić i nikt do końca nie wiedział, jak to rzeczywiście ma wyglądać. Obecnie pokolenie zeszło po dzieliczym terenie. co mogło powodować bardzo dużo też frustracji. Tak, to są bardzo cenne słowa, no bo rzeczywiście my z tymi telefonami się nie urodziliśmy jak generacja alfa, ale były one z nami już od nowczesnego dzieciństwa, myślę. Gdzieś tam szósty, siódmy rok życia. A tak zastanawiałam się, jak te informacje, które są zawarte w tej diagnozie, moż, mogłoby wykorzystać gdzieś no myślę, te osoby, które są najbliżej z, z nastolatkami, nauczyciele, czy też może rodzice, jak mogą dawać wsparcie i jakoś ym, pomóc tym młodym ludziom? Myślę, że taka podstawowa pomoc, jaka mogłaby nastąpić, mogłaby polegać na tym, aby zaufać młodym ludziom. Jeżeli oni na przykład mówią, że potrzebują pomocy, wsparcia, również psychologicznego, aby im to umożliwić. Jeżeli potrzebują czegoś, to nam się może wydawać takiego, że powinni sobie to sami zorganizować, to żeby rzeczywiście te inne pokolenia bardziej się nad tym wszystkim pochyliły i dały szansę temu młodemu pokoleniu w tym, aby w ogóle mogły się rozgościć w życiu. To po pierwsze, ponieważ tu jest też taka liczba, która mnie zatrzymała, 78% nastolatków w wieku 15-18 lat odczuwa lęk przed porażką na rynku pracy. Ponieważ jeżeli ciągle młodzi ludzie słyszą, że jest bardzo trudno, że musisz się bardziej starać, że musisz być lepszy z tym i tamtym, to to jest bardzo niesamowicie też trudne dla tej osoby i obciążające. A jeżeli właśnie w jakiś sposób się trochę pochylimy nad tym, damy szansę, pochwalimy, zobaczymy, to będzie myślę dużo po prostu lepiej dla nas. Następna rzecz, myślę, to jest, to jest istotne, ponieważ jest duży ten odsetek osób, które odczuwają samotność. I zatrzymało mnie w tym badaniu, w tej diagnozie to, że obecnie młodzi ludzie odczuwają bardziej samotność niż osoby starsze. Tam są wyniki bodajże kilkunastoprocentowe, jeżeli chodzi o młodzież i bodajże sześcioprocentowe, jeżeli chodzi o osoby powyżej wieku sześćdziesiąt. W związku z tym to poczucie samotności i bycia taką, taką osobą w izolacji też bardzo obciąża to młode pokolenie. Więc czasami wystarczy to, żeby po prostu te osoby miały więcej czasu, przestrzeni do tego, aby mogły sobie nawiązywać te relacje, a niektóre osoby, i to już powiem nie z raportu, ale też z mojej pracy gabinetowej, po prostu proszą, aby dać im wskazówki, w jaki sposób można zawrzeć przyjaźń, w jaki sposób można w ogóle budować relacje. Ponieważ tak bardzo pokolenie Z jest dociążone różnego rodzaju obowiązkami i innymi rzeczami, to oni trochę nie mieli czasu na to, żeby właśnie sobie oczywiście nie mówić o wszystkich nie mieli sobie czasu na to, aby budować po prostu dobre, sensowne, głębokie relacje, przyjacielskie, które też romantyczne. Mm -hmm. Zarówno te liczby, które Pani przytoczyła mówiące o tej samotności, jak i te mm, anegdoty, historie z gabinetu są bardzo smutne. No i też y, tak sobie myślę, że, że w takim razie ważne jest po prostu chyba wysłuchanie i dodanie otuchy mm -hmm. i nie y, straszenie dodatkowe tą dorosłością. Absolutnie tak. Zgadzam się z tym, żeby już nie straszyć, nie mówić jak to będzie ciężko i jak to było jeszcze ciężej za moich czasów i coś w tym stylu, tylko po prostu dawać wsparcie, ale też, bo w tym badaniu to bardzo mocno wyszło, pokolenie Z jest pokoleniem bardzo silnie helikopteryzowanym, że tak to ujmę, czyli silnie kontrolowanym. Wspomina wszelkiego rodzaju dzienniki elektroniczne, z którymi się mierzymy w szkole, ale też to, że właściwie opiekunowie chcieli wiedzieć o każdym kroku prawie tych osób, które teraz są wypuszczone w dorosłość. I to jest takie ciągłe poczucie bycia na scenie, ciągłe poczucie odgrywania pewnych ról. Więc my też powinniśmy dać szansę pokoleniu Z na to, aby rzeczywiście pokazało swój potencjał i też go wspierać wtedy, kiedy o to poprosi. Więc to myślę, że jest taką chyba najsilniejszą rzeczą, którą możemy dać. I tam też w raporcie bardzo zwracam Państwa uwagę na taką triadę odporności, która jest takim pomysłem, czy takim priorytetem na to, aby pokoleni za pomóc. Jedną właśnie z, tych, z tej triady jest odporność psychiczna. Czyli to, żeby właśnie wspierać zdrowie psychiczne. Pokolenie z rejestnym pokoleniem, które jasno mówi, mam lęki, mam depresję, potrzebuję pomocy i to jest super. Tylko właśnie tej pomocy też nie odmawiać albo nie śmiać się, nie wyśmiewać o matko jeszcze teraz to pokolenie słabe za moich czasów, to było super. No nie jest super, naprawdę nie jest i warto sobie dać pomoc. Druga rzecz to w tej triadzie, drugą częścią tej triady, oprócz tej psychicznej jest cyfrowa tarcza ochrona, czyli coś takiego, aby rzeczywiście uczyć, wspierać tym, żeby sensownie, a nie jakoś jakieś, nie wiem, kompulsywnie korzystać ze współczesnych mediów. Od razu też mówię, to nie jest kwestia tylko pokolenia Z. Każde pokolenie, również w i ZREK, y, mamy problem z kompulsywnym korzystaniem z wszelkiego rodzaju narzędzi cyfrowych. No i trzecia rzecz, niesamowicie ważna i myślę, że najważniejsza międzypokoleniowa, to jest wzmocnianie relacji i kompetencji społecznych. Jeżeli ja mam do kogoś odezwać, jeżeli mam tym wsparcie, jeżeli rzeczywiście y, mam taką przestrzeń i czas na to, aby te na, y, relacje nawiązywać, no to, to jest niesamowita siła i niesamowity kapitał. Tak, Ta, bardzo. Wiada, wsparcie. Tak, ja zgadzam się ze wszystkim, co pani powiedziała i bardzo dziękuję za te słowa, bo myślę, że to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że no, przynajmniej kilka osób, które nas dzisiaj słuchają, a być może wcześniej były tymi osobami, które gdzieś tam mówiły, że za ich czasów było lepiej, czy, czy nie, nie do końca traktowały może y, y, y, gdzieś tam potrzeby swoich dzieci poważnie, y, troszeczkę się nad tym pochylą. Bardzo dziękuję raz jeszcze moją i waszą gościnią była pani Karina Mucha, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Dziękuję pani Bardzo Raczek. serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Lepiej jest wiedzieć czy nie wiedzieć Łatwe pytanie z czasem Odpowiedź staje się trudna Nie martw się Bo najgorsze przed tobą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 Mam być dość w uciekaniach, zawsze chciałem być zbiegiem okoliczności. Nie boję się ciebie, nie boję się wojny. Jestem spokojny, jestem niezliczony. Chcę wrócić do trzony, do Twojej żony. Hej, nie szturchaj mnie. Nie, nie szturchaj mnie. Chcę wrócić do toretki, zapakuj mnie, chcę wrócić do toretki. Zbliżamy się do 17.30. No 17.30 to taki fajny czas, żeby sobie wypić popołudniową kawę lub herbatę. No i czemu by nie zrobić tego do audycji, osłuchani i przy okazji dowiedzieć się czegoś o swoim zdrowiu? Posłuchajcie.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 Zosiu, bo wybiła 17.30. Gdybyśmy byli w Anglii, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest tak zwany tea time. Dokładnie, dokładnie. I na tym się dzisiaj skupimy. Otóż rozciągnijcie się wygodnie w fotelach i zaparzcie sobie ulubioną herbatę, bo dzisiaj dostarczymy Wam trochę informacji właśnie związanej z tym tematem. No tak, dzień bez herbatki często mi się kojarzy z dniem ciężkim. Takim w biegu, że nawet nie ma czasu przygotować sobie tej herbatki. Ani chwili wytchnienia. No ja lubię jednak, myślę, że yy wiele osób. Bo ogólnie herbata się ze sobą dużo odpoczynku i uśmiechu. No, zwłaszcza w takich pogaduszkach z innymi, to w ogóle siada pięknie. Dokładnie. Niby prosta filiżanka napoju, a jednak kryje w sobie ogrom tradycji, zdrowotnej właściwości i subtelności. No dobra, no skoro taki fajny temacik, to może. Mówisz nam o herbacie z technicznego punktu widzenia. Jak poprawnie się powinno parzyć? Już, już ci mówię. Ale to może zacznijmy od tego, że każdy rodzaj, że mamy wiele rodzajów w ogóle herbaty. No i oczywiście każdy wymaga innej temperatury i czasu parzenia. E, mamy herbatę czarną, białą, zieloną, e, ulunk, e, bioerw i e, oczywiście napary ziołowe i owocowe. Mogę zacząć od mojej ulubionej, czyli herbaty zielonej, e, która jest znana z tego, że zawiera sporo antyoksydantów. E, no i ona wymaga trochę niższej temperatury, parzenia, 70-80 stopni Celsjusza. Od półtorej, zaleca się półtorej, 3 minuty. No, bo oczywiście zbyt gorąca woda może sprawić, że herbata stanie się gorzka. No i wiele cennych związków ulegnie rozpadowi. A propos cennych związków w herbacie zielonej, to ja pragnę nadmienić, że słyszałem, że on jest źródłem takiego związku, jak on miał. EGCG, jakoś tak. To jest związek, któremu przypisuje się działanie wspierające metabolizm, pracę serca i w ogóle odporność. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze mogę dodać, że regularne spożywanie może działać łagodnie, pobudzająco i sprzyjać koncentracji. Więc myślę, że, jak, że dla studentów jak najbardziej. Jak najbardziej. Dalej mamy mm, mm, klasyczną herbatę czarną. Jest, jest bardzo odporna, można ją parzyć wrzątkiem, czyli 95-100 stopni E, tam przez 3 do 5 minut. E, I tutaj uwaga, krótsze parzenie daje na par bardziej pobudzający, a dłuższe z kolei m, bardziej e, cierpki, ale łagodniejsze dla osób wrażliwych na e, kofeinę. Poproszę, a wydawałoby mi się, że im dłużej parzymy, tym jakoś bardziej pobudza, bardziej kopie, ale. Prawda? <głosy> Mam też um, taką herbatę jak herbatę Ulung, coś pomiędzy zieloną a czarną. E, no i ona jest odle fajna, że znosi wielokrotne parzenie. Możemy ją wielokrotnie parzyć i nie stracić swoich e, bogatych właściwości, na przykład e, antyoksydantów. Um, Mamy też herbatę białą, mówi się, że jest jedną z najmniej przetworzonych, jest bardzo subtelna. Zalewamy ją, zalewamy ją wodą o temperaturze 80-85 stopni przez 4 do 7 minut. Również bardzo bogata w antyoksydanty. Mamy oczywiście także napary ziołowe owocowe, które one technicznie nie są herbatami, ale oczywiście towarzyszą nam. Yy, równie często. I tutaj jest właśnie bardzo kluczowe parzenie yy, herbaty, jak ją parzyć, yy, ponieważ yy, Powyżej 5 minut herbata często uwalnia garbniki, które mogą powodować cierpkość i obciążenie żołądek. No i oczywiście tak długie parzenie herbaty sprzyja uwalnianiu się szczawianów, a po ich wypiciu często odkładają się one w nerkach. A no właśnie, bo niektórzy w ogóle straszą, że po piciu herbaty, znaczy picie herbaty, powoduje zwiększenie ryzyko kamieni nerkowych, to prawda? Tak, to jest prawda. Picie herbaty może zwiększać ryzyko kamieni nerkowych, zwłaszcza jeśli jest to herbata mocno zabażana przez długi czas, no i niektóre herbaty faktycznie zawierają więcej szczawionów niż innych. A które to? Herbaty czarne na pewno, czerwone. Herbata zielona zawiera także chociaż mniejszej ilości niż czarna. No i dlatego osoby mające tendencję do tworzenia się kamieni powinny unikać nie tylko długiego parzenia herbaty, ale także produktów bogatych w szczawiany, takich jak szpinak, też czekolada no i na pewno rabarbar. No, w kamieniach narkowych to na pewno pomaga na podnienie, prawda? Oj, Wodą tak. Tak, dokładnie. Trzeba się dużo nawadniać też. A poza tym to co warto. A czego unikać w kontekście tego pięknego tematu, jakim jest herbata? <grymne> Warto wspomnieć o takich właśnie dodatkach jak cytryna, miód czy przyprawy. No i one mogą być na pewno świetnym urozmaiceniem. Ale musimy przy tym pamiętać, że dodajemy je dopiero po ostudzeniu naparu, bo w wysokiej temperaturze mogą reagować z metalami obecnymi w liściach i obniżać ilość antyoksydantów. Miot również najlepiej dodawać do lekko przestudzonej herbaty, dzięki temu zachowa więcej swoich właściwości. No właśnie, to jest istotne, bo tak to będzie po prostu tożsamy z samym cukrem. A w ogóle, które herbaty są lepsze dla zdrowia? Te parzone w torebkach, czy po prostu luzem wpakowane liście? Mm. tylko z tymi liścieśmi mm -hmm. to jest na pewno mniej wygodnie, ponieważ tam często potrzebne są... Osobne metalowe zaparzacze. Czy, czy to czy to jest torebka czy liść, to ma to znaczenie? Tak, dobrze, że też poruszasz ten temat. Niestety ma to kolosalne znaczenie. Ponieważ często torebki na herbatę są wykonane z plastiku jak polipropylan czy nylon. No i podczas ich parzenia uwalniają do naparu miliardy cząstek mikro i nanoplastiku. Takie cząsteczki, które są spożywane, mogą progromadzić się w organizmie. I wchłaniać do komórek jelitowych. Niektóre docierać nawet do jądra komórkowego. No, i coraz więcej ogólnie badań powstaje na ten temat, jak mikroplastik wpływa na organizm człowieka, i nie są to naj, najbardziej pozytywne wyniki. No i aby uniknąć problemu, najlepiej jest zrezygnować z drebek herbacianych na rzecz herbat liściastej, albo właśnie używać, używać zaparzaczy oczywiście tych metalowych i używać naczyń ze szkła lub stali. Tak właśnie, też picie w plastikowych kubeczkach się przyczynia do mimo wszystko konsumpcji mikroplastiku, ale w ogóle jeśli chodzi o torebki, to ja słyszałem, że przecież część jest papierowa, więc jak sprawdzić, czy torebka zawiera plastik? Tak, właśnie to nie zawsze jest to łatwe niestety, ponieważ torebki wyglądają podobnie. No Jedną ze sposobów jest sprawdzenie informacji na opakowaniu e, lub u producenta, myślę, że taki najłatwiejszy e, sposób. Można też spróbować rozedrzeć torebkę po użyciu. E, jeśli jest w całości wykonana z papieru, powinna łatwo się rozpaść. Natomiast jeśli zawiera plastik, szef może pozostać nienaruszony lub materiał będzie się rozciągał. No i trzeba pamiętać, że torebki zawierające taki plastik nie nadają się do kompostowania ani do recyklingu. Tak, to już dzisiaj. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia. Smacznej herbatki, do usłyszenia.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 Nie questo che paragona i chase the money is in your hands it's it's good lo sto dice chi Moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa. To jeden z tekstów Agnieszki Osieckiej, czyli polskiej poetki, na której spotkanie z twórczością zaprasza Akademia Muzyczna w Poznaniu. Espo odbędzie się ono 9 kwietnia o godzinie 18. Wstęp jest darmowy, jednak wejściówki trzeba pobrać osobiście w Centrum Kultury Zamek lub na stronie Bilety24. A szczegółowe informacje dotyczące tego, e, jak dokładnie je Pozyskać no i też kto będzie występował na tym wydarzeniu znajdziecie na stronie amuzy.edu.pl 15 minut i 15 sekund. No Nawet nam się udało na wygranie wejściówki jednej podwójnej na koncert Men in the Box razem z Juanem Carlosem Cano w piątek 10 kwietnia w klubie Dwa Progi. Żeby wygrać wystarczy, że wyślecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz napiszecie nam o to, jak dbacie o swoje zdrowie. W ten taki czas dosyć yy, no niepewny. Raz ciepło, raz zimno, trzeba o siebie dbać, Także y, szukam porad, jak dbacie o swoje zdrowie. SMSy wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23. Je jarní den, do školy dola mají na paměti, že se rozhlídnám, na přechodu nepojen tak kolem, ti tivě je víš, jen na lidí bombomby tě může zastavit. A to je druh, velké je půl, všichni pravné. A tu jest wód, bo jest po tak ta gębał a, kluci je a pil dopadá na na a na na na na a udużadzien, a przychnie w nich sedí, ten e -e -e. Je nalażmy na świat sam dysplem, to może zastavit, A to jest dwoje, wielkie pół. a tu jest A to je důvod Kdyż jeden kolor Cesta vede z na sever A vyslanci z nebe Nade mnou stále bdí Nakonec přiletíme Říkaj Cesta vede z na sever A vyslanci z nebe Nade mnou stále bdí Nakonec přiletíme 9 kwietnia powracają warsztaty odbywające się w ramach cyklu spotkań z kulturą i etykietą na Uniwersytecie Medycznym. Tym razem jest to spotkanie pod tytułem Spok Spotkajmy się na przyjęciu. Myślę, że to całkiem fajna sprawa, no bo komu z nas nie zdarzyło się popełnić jakiegoś fopa, no na przykład podczas śniadania wielkanocnego, albo może nam się to zdarzyć podczas jakiegoś pierwszego obiadu z Rodziną naszej drugiej połówki. Lepiej tego uniknąć i wziąć udział w tych warsztatach. E, także powtarzam, 9 kwietnia, godzina 17. Tylko uczulam, uwaga, obowiązują zapisy, które znajdziecie na stronie ump.edu.pl. нас 52 sekundami, czyli to już koniec studenckiego patrolu. Muszę się z wami pożegnać. To były bardzo miłe i przyjemne dwie godziny. Będę tęskniła, ale no, słyszymy się znowu za tydzień. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, bo dzisiaj jest w końcu Światowy Dzień Zdrowia. Ja już wiem, jak się o siebie zatroszczyć, bo przeczytałam co nieco w waszych SMS-ach. Do zwycięzcy konkursu oczywiście odezwę się po programie, a audycję Realizował dzisiaj Aleksander Znaniecki, a przy mikrofonie byłam ja, czyli Paulina Bernard. Do usłyszenia. <mulary> 17.57, czas na serwis informacyjny. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Czy służby specjalne wejdą do poznańskiego magistratu? Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, spotkał się z poseł Marceliną Zawiszą w sprawie sytuacji na osiedlu maltańskim. Polityk pytała o sytuację osób mieszkających w domach na gruncie sprzedanym przez parafię deweloperowi. Prezydent nie odpowiedział na wszystkie moje pytania, mówi Marcelina Zawisza. Po przeanalizowaniu tej dokumentacji zobaczę, jakie mam braki i poinformowałam pana prezydenta, że jeżeli do końca tygodnia nie dostanę pełnej dokumentacji, o którą wnoszę w interwencji poselskiej, sprawa Trafi do CBA, ponieważ zakładam, że pan prezydent, skoro nie chce mi przekazać tych rzeczy, to ma coś do ukrycia. Jeśli nie ma nic do ukrycia, czekam na pełen materiał Zaprawa i Sprawiedliwości, Szanowni Państwo, jak wchodziłam na przykład do Ministerstwa Rodziny, to wychodziłam z wieloma segregatorami. Marcelina Zawisza zarzuca prezydentowi poznania, że od dwóch lat unika spotkań z mieszkańcami osiedla maltańskiego. Jacek Jaśkowiak zaznaczył jednak, że odbędzie się w maju spotkanie z mieszkańcami osiedla warszawskiego. My domagamy się dedykowanego spotkania w sprawie osiedla maltańskiego. Pan prezydent e, takiego spotkania, jak rozumiem, nie przewidu ale ponieważ organizuje spotkanie w sprawie osiedla warszawskiego, to jakby już rozumiem, że ma odhaczone i twierdzi, że już więcej w tej sprawie działać nie będzie. Co więcej, spotkał się z deweloperem, gdzie mówił o sytuacji mieszkańców rzekomo, ale nie spotkał się z mieszkańcami i cały czas odmawia tego spotkania. Według magistratu miasto przekazało już 30 rodzinom z osiedla maltańskiego mieszkania z zasobów miejskich, a 60 wciąż czeka na swoją kolej. Poznańskie sprawy w Radiu Afera. Były dyrektor Zarządu Dróg Miejskich walczy, o walczy w sądzie pracy o powrót na stanowisko. Krzysztof Olejniczak złożył pozew, domagając się cofnięcia decyzji prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Były dyrektor został zdymisjonowany na przełomie stycznia i lutego. Powodem miała być utrata zaufania po nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli, którą zarządzono po zatrzymaniu jednego z naczelników ZDM przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W, sądzi, w sądzie Oleniczaka będzie reprezentować ta sama kancelaria prawna, która pięć lat temu wygrała podobny proces. Doprowadziła ona wtedy do przywrócenia na stanowisko zwolnionego dyrektora poznańskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, Tomasza Lisieckiego. O tym mówią lekarze. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi w tym roku kampanię pod hasłem Razem dla Zdrowia. Wspierajmy naukę. Ważna jest profilaktyka zaznacza ekspert zdrowia psychicznego i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia Piotr Szwędrowski. My jako Polacy niestety często jesteśmy mistrzami leczenia i już jak jest bardzo, bardzo źle, to zaczynamy szukać pomocy, zaczynamy szukać rady, zaczynamy szukać powodów, tylko tak naprawdę zdrowie zaczyna się kilka kroków wcześniej. Aby dbać o dobre zdrowie niezbędna jest profilaktyka. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 roku w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera. Lech Poznań zremisował na wyjeździe z Jagielloniem Białystok 0 do 0 w ramach 27. kolejki piłkarskiej eksperycji.